Dzień dobry wszystkim, e, chciałam zacząć od takiej refleksji, ponieważ gdy myślę o swoich już prawie czteroletnich studiach antropologicznych, nie jestem sobie w stanie przypomnieć właściwie żadnych zajęć, na których nie pojawiłby się w jakimkolwiek stopniu temat wpływu badacza czy badaczki na badania, na różnych etapach przeprowadzania oczywiście. Uwrażliwianie młodych adeptów w antropologii na fakt bycia nieprzezroczystymi, kojarzy mi się wręcz z wyświechtanymi frazesami, tak, których wszyscy oprócz pierwszorocznych, pierwszorocznych studentów i studentek słuchają ze znudzaniem i stwierdzeniem, przecież my to już wszystko wiemy. W moim instytucie napisanie Ach. pracy dyplomowej, w której nie byłoby miejsca na refleksyjny namysł nad własną płcią, rasą, statusem ekonomicznym, statusem społecznym, czy nawet wyglądem, byłoby dużym nieporozumieniem i świadczyłoby o niezrozumieniu podstawowych uwarunkowań tworzenia etnografii dość długo żyłam w przekonaniu, że, ten temat, na, że na ten temat właściwie zostało powiedziane prawie wszystko. Stąd ten wiek, że było moje zdziwienie, gdy uświadomiłam sobie, jak rzadko yy, i mało refleksyjnie właściwie poruszany jest temat seksualności samego badacza i jego zachowań seksualnych w terenie. Patrząc z perspektywy czasu, widzę, że temat oczywiście pojawiał się, ale w dosyć specyficznych kontekstach. Najczęściej doświadczałam go w trakcie pozaakademickich rozmów, yy, na temat przemocy seksualnej doświadczanej w terenie przez moje wykładowczynie czy koleżanki ze studiów, czy o, w rozmowach o sposobach radzenia sobie z tak zwanymi niechcianymi zalotami, tak, w mniej lub bardziej żartobliwy czy anegdotyczny sposób. Znamyjane jest to, że temat seksualności antropolożek pojawiał się tylko w wypadku mocnych doświadczeń związanych z byciem niechcianym obiektem zainteresowania seksualnego w terenie. Z kolei seksualność antropologów to raczej opowieść o wątpliwościach, moralnych czy metodologicznych, związanych z odczuwaniem pociągu seksualnego w terenie i sposobach jego realizacji bądź nierealizacji. Opowieść, która choćby w przypadku dzienników Malinowskiego ubrana była w język bezradności, tak ciężkich przeżyć emocjonalnych i przedstawiona raczej w atmosferze skandalu lub po prostu czegoś wstydliwego. I tu pojawia się pytanie, czemu właściwie doświadczenie seksualne oraz seksualność badaczy i badaczki w toku pracy terenowej i na późniejszych etapach pracy dopadawczej to jedno z najczęściej pomijanych zagadnień w antropologii. Ta cisza lub ewentualne anegdotyczne, żartobliwe podejście do tematu mówią moim zdaniem bardzo dużo. Autorzy jednego z nielicznych readerów na temat seksualności antropologów, Markowicz i Michel Ashkenazi, upłatrają przyczyn się w samych podstawach naszej dziedziny. Obserwacja uczestnicząca, rozumiana jako kluczowa dla antropologii, będąca jego pełnym wyznacznikiem, Oparta była na zasadach z początku tak nauk pozytywistycznych, empirycznych. Badacz czy badaczka mieli stać się zupełnie przezroczystymi narzędziami badawczymi, co oznaczało również bycie aseksualnym i bezpłciowym. Postawa ta oczywiście była nie do utrzymania w terenie, a z czasem również nie do utrzymania w tekstach antropologicznych. Miło to w latach 80. nawet najbardziej radykalne i nakierowane na autokrytykę teksty antropologiczne, choćby Jamesa Clifforda, George'a Marcusa, czy Michaela Fischera, pomijały temat seksu i seksualności w terenie. E, pewien przełom stanowiły lata 90., ponieważ na gorące zachodniej antropologii pojawiały się takie książki jak Tabu, Sex, Identity and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork czy Sex, Sexuality and Anthropologist, z przykrością muszę dodać, że nadal niedostępny na rynku polskim. Wiele zmian przyniosło również kolejne fale feminizmów, w ramach których kładziono nacisk na nawiązywanie bliskich, głębokich, zaangażowanych emocjonalnie znajomości z badanymi. Powstawały kolejne prace skupiające się na etycznych zagadnieniach na poziomie, właściwie pewnych mikropolityk, tak, badaczy i badaczek w terenie, ich osobistych wyborów, zachowań czy sposobu reprezentacji. W kontekście seksualności w terenie szczególne miejsce, moim zdaniem, zajmują prace antropologów i antropolożek nieheteronormatywnych, czy to z nurtu studiów lesbijsko gajowskich czy ze studiów queer. Myślę, że właśnie ci badacze i badaczki szczególną uwagę przykładali do urefleksyjnień swojej seksualności ze względu na niemożność bądź niechęć po prostu wpasowywania się w prosty sposób w niepisane zasady heteronormatywności, które obowiązuje również w dyskursie akademickim. No i tak, dyskusja na temat seksualności w terenie, seksualności badacza, takiego zachowań czy tożsamości. Nadal jest obarczona mniejszym lub większym ryzykiem. Pisząc o seksie i własnej tożsamości, badacz czy badaczka wystawiają swoją reputację, a także często reputację swoich badanych na szwang. Istnieje również ryzyko, o którym pisała Kirsten Hastrup. A, mianowicie antropolodzy i antropolożki decydujące się na o własnej seksualności muszą na własną rękę podejmować próby pisarskie, m, które włączają ten temat do pracy antropologicznej. Więc nie trudno o pomylenie jakby gatunków w pewnym sensie, a mianowicie antropologii i autobiografii. E... Mimo wszystko wierzę, że warto gdzieś tam podjąć to ryzyko, tak? E... Ponieważ dylemat towarzyszący ujawnianiu lub ukrywaniu swojej tożsamości seksualnej, nawiązywaniu intymnych relacji bądź nie, jest moim zdaniem bardzo żywy i ma istotny wpływ na kształt samych badań. E... No i tak, moje dwuletnie badania dotyczące biseksualności, dał mi jakoś taką szczególną sposób do doświadczenia tego w praktycznym wymiarze. I może rzeczy stanowiły okazję do podjęcia analizy problemu refleksyjności zwrotnej, podmiotowości, budowania dystansu lub bądź intymności w terenie. Badania, na których w podstawie powstała później moja praca licencjacka Biseksualna niewidoczność, czyli narracja o seksualności wymazanej, Prowadziłam w latach 2011-2012. Osoby, z którymi rozmawiałam, więc samo identyfikowały się jako osoby biseksualne, co jak wyszło w trakcie, później w ciągu badań, tak okazuje się kategorią bardzo niejednoznaczną. Z względu na specyfikę tematu nie miałam właściwie możliwości przeprowadzenia takiej klasycznej obserwacji uczestniczącej, ponieważ grupa osób, wśród których prowadziłam badania, w większości przypadków zupełnie nie uczestniczy w jakimś zorganizowanym życiu grupy, opartej o tożsamość nieheteronormatywną, tak czy praktyki. Stąd właściwie o pewnych strategiach tożsamościowych, tak relacjach tych osób, jakie posiadają, tak dowiedziałam się wyłącznie z analizy ich narracji tożsamościowych. Sama ta forma, taka narracyjna, biograficzna forma prowadzenia badań bardzo sprzyjała chęci badanych do odwracania lub przekształcania ról w samym badaniu, zadawania własnych pytań podejmowania prów zmniejszania dystansu, tak, nie zawsze to wychodziło ode mnie, czasem to wychodziło od osób, z którymi rozmawiałam. Siłą rzeczy musiałam się zaangażować w ten proces, tak, proces negocjowania swojej pozycji, łącznie z kontekstem seksualnym, co nie pozostawało oczywiście bez wpływu na treść materiałów terenowych i ostateczny właściwie wygląd mojej pracy dyplomowej. No i chciałabym teraz troszeczkę zanalizować ten wpływ na kilku etapach i kilku poziomach robienia badań. Myślę, że moja własna seksualność miała wpływ już na poziomie wyboru tematu, ponieważ połączenie uczestnictwa właściwie w laboratorium badawczym dotyczącym związków płci, seksualności i polityki oraz moja własna identyfikacja jako osoby biseksualnej zauwocało zainteresowaniem właściwie lepszym poznaniem uwikłania mojej własnej tożsamości w ten szerszy kontekst kulturowy, tak? Wychodziłam wtedy z założenia, że jako osobie biseksualnej będzie mi w pewnym sensie łatwiej poznać i zrozumieć inne osoby biseksualne oraz, że zapewne podzielamy wspólne doświadczenia związane z życiem w nieheteronormatywnej kulturze. Oczywiście założenie to było bardzo naiwnym błędem początkującej właściwie wtedy antropolożki i kolejna etap badań, jakim było już tworzenie scenariusza rozmów, wywiadów, tak? Szybko zweryfikowało te moje błędne jednak założenie. W badaniach zależało mi przede wszystkim na zwróceniu uwagi na te aspekty, które osoby z którymi rozmawiałam sam uważają za związane z własną seksualnością. E, okazało się niestety, że tymczasem nawet forma bardzo ogólnego kwestionariusza powodowała, że wiele osób samoograniczało się tylko do moich pytań, e, które w nieunikniony sposób oddawały moje poczucie tego, co może być seksualne i co jest związane z biseksualnością. E, w pewnym sensie z tego impasu wydało, udało mi się wyjść, e, zmieniając formę wywiadu na wywiady biograficzne, które będąc właściwie taką swobodną, otwartą formą wypowiedzi, pozwoli mi, pozwoli mi dosyć dobrze skonfrontować moje własne doświadczenie biseksualności z doświadczeniem moich rozmówców. E, kolejnym ważnym aspektem jest to, w jaki sposób ujawnienie się bądź nie ujawnienie tego tak własnej tożsamości seksualnej wpływa na przebieg badań samych. E, jak już wcześniej wspominałam, w wielu przypadkach rozmowa przyjęła właściwie formę wywiadu wzajemnego, czyli przez inicjatywą własną w moich rozmówców i rozmówczyń, którzy najzwyczajniej w świecie byli, były ciekawe o identyfikacji seksualnej. W tym wypadku kluczowo okazało się być moja zarówno płeć, jak i seksualność, tylko że identyfikuję się jako kobieta i tak też byłam postrzegana przez moich rozmówców, bo okazało się to szczególnie ważne dla niektórych z moich rozmówczyń, które odnajdywały komfort w odwoływaniu się do wspólnych kobiecych doświadczeń czy postrzeganiu kobiet jako bardziej otwartych na inność, wrażliwszych, tak? No jednak najistotniejszym czynnikiem okazała się być jednak moja własna seksualność. Prawie wszystkie osoby pytały o moją orientację psychoseksualną i to, że sama identyfikuję się jako biseksualna było postrzegane jako pewien rodzaj ułatwienia. E, najczęściej budowało poczucie bliskości, zaufania i takiego zrozumienia, tak, zrozumienia, że my się rozumiemy na tym poziomie. E, jednak gwałtowanie się w trakcie badania nie jest jakimś takim prostym, jednostkowym aktem. E, Samo określenie się jako osoby biseksualnej buduje tylko bardzo pozorną, zależność, pozorną wspólnotę doświadczeń z badanymi. W przypadku, gdy dla nas była bardziej zainteresowana moimi doświadczeniami, szybko okazywało się, że potrafimy się na tym poziomie bardzo różnić, zarówno w doświadczeniach, jak i w poglądach. Najczęściej wzbogacało to wywiad o mm, dalsze refleksje na temat różnic czy podobieństw. Czasem stanowiło jednak pewien rodzaj bariery, i wtedy rozmowa stawała się bardziej narażona, moim zdaniem, na ewidentną sytuację nierówności. E, jak wziął Kirsten Hastrup e, na poziomie dialogu i w ogóle wymiany słownej, obie strony nagorzyły się we wspólne, na pozór tylko symetryczne tworzenie znaczeń, no i projekt etnograficzny naruże, narusza jednak właściwie nieustannie tą pozorną symetrię. Tak? Materiał niestety często jest wyprodukowany w kontekście przemocy symbolicznej, która w moim przypadku objawiała się w postrzeganiu mnie, jako swego rodzaju specjalistki od biseksualności, która z tego naukowego punktu widzenia potencjalnie potrafi powiedzieć, jaka jest prawda na temat doświadczenia biseksualności. E, okazało się właściwie niezwykle trudnym przedsięwzięciem jakby moje próby tłumaczenia, że nie szukam w swoich badaniach żadnej ogólnej czy też statystycznej prawdy. E, Muszę przyznać, że najtrudniejszym gdzieś tematem do urefleksyjnienia okazało się być dla mnie temat własnego doświadczenia seksualnego i intymnego w terenie. E, było to zupełnie nieprzygotowane mm, na początku, tak, studiów gdzieś, i gdy podczas pierwszego wywiadu, jaki przeprowadzałam w życiu w trakcie swoich badań, poznałam dziewczynę, w której, która absolutnie mi załorczyła, w której w niedługim czasie się zakochałam, miałam naprawdę wiele wątpliwości co do tej sytuacji, zarówno etycznych, jak i w pewnym sensie metodologicznych. Wydawało mi się bardzo nieetyczne, także w ciągu tej pierwszej naszej trzygodzinnej rozmowy. Ona opowiadała mi o sobie w sposób, który nigdy by nie zaistniał, gdyby nie ta sytuacja wywiadu, podczas gdy ja nie powiedziałam o sobie prawie nic. Nie wiedziałam też, w jaki sposób nawiązanie innej relacji w terenie wpływa, wpłynie na badania, ani też z drugiej strony, jak badania mogą wpłynąć na rozwój tej relacji tak dalszy. Pytanie właściwie chyba muszę niestety zostawić w pewnym sensie otwarte, bo pomimo, że ta relacja potoczyła się własnym, zupełnie niezależnym od badań ryzmem, szczerze mówiąc, nadal mi brakuje pewnej wypracowanej, antropologicznej wiedzy, z której wtedy mogłabym skorzystać, tak, zainspirować się, będąc jeszcze raczej młodą niedoświadczoną studentką antropologii. Zmierzając ku końcowi, ponieważ tematem swojej konferencji jest lokalność, to się zastanawiam, jak ta lokalność wygląda w kontekście jakby moich badań. Należałoby zacząć od tego, że nie przeprowadzałam badań w żaden sposób w terenie klasycznym, tak? Został, teren został przeze mnie właściwie arbitralnie skonstruowany, no, chociaż moja sprawczość może tu nie była najważniejsza, bo często osoby, które poznawałam, wynikało to z przypadku, tak? Czy ich jakichś tam własnych motywacji, na które ja zupełnie nie miałam wpływu. E, mimo wszystko został po prostu skonstruowany wokół tego doświadczenia bycia biseksualnym, biseksualnym. W lokalności doświadczałam, e, w każdej rozmowie, w tej każdym wywiadzie, właściwie od początku, tak, ona była od nowa, ciągle budowana w tym takim intersubiektywnym tworzeniu tej doświadczenia, tej rzeczywistości, o której rozmawiamy, tak, i oceny tego, w jakim kontekście kulturowym czy społecznym żyjemy. Eee. Za każdym razem wyglądało to więc siłą rzeczy trochę inaczej, choć kluczowe okazały się to oczywiście właśnie tej intymności, budowania dystansu, tak, czy mojej reprezentacji i reprezentacji moich rozmówców. Zmierzając ku końcowi, e, chciałam zaznaczyć, że moim celem właściwie, próbą pewnie jest ten referat i mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję bardziej urefleksyjnić ten temat, jest próba podjęcia dyskusji wykraczającej właściwie poza jakieś takie dualne ramy tego, czy lepsza jest intymność zamiast dystansu, czy abstynencja seksualna od wchodzenia w relacje, tak, seksualne w terenie, czy lepsze jest poruszanie tematu własnej seksualności, czy też nie, czy właściwie takie zachowanie milczenia na ten temat, takie stawianie się w sytuacji pewnej oczywistości. Właściwie zamiast tego wolałabym postulować gdzieś podejmowanie bardzo twardej i szczerej refleksji nad zachowaniami seksualnymi i intymnymi w terenie, przyjmowanych strategii tak budowania tożsamości i tego, jak właściwie one wpływają na badania antropologiczne, ale tego również, jak one wpływają na po prostu życie badanych, tak, które gdzieś tam w pewnym momencie typu badań zostawiamy z tym wszystkim. To było mi tyle. Dziękuję.